Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj w polskim Detroit kilka ciekawych informacji, m.in. o koszykówce, m.in. o fajnej restauracji, która całkiem niedawno została otworzona w Detroit. Zapraszam do słuchania. No dobrze, skoro już zacząłem o tej restauracji, to może więcej szczegółów. Pizzeria Biga. Brzmi może niezbyt dobrze, ale jedzenie jest naprawdę świetne. Picernia całkiem niedawno została otworzona w, na przedmieściach Detroit w Southfield. Pomyślałem sobie jak tylko usłyszałem o tej pizzerii, no cóż, kolejna pizza, nic specjalnego ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu bardzo dużo lokalnych gazet zaczęło naprawdę bardzo, bardzo chwalić tę restaurację. No i całkiem niedawno wraz z moim kolegą wybraliśmy się tam. Co się okazało? W tej picerni do robienia ciasta nie jest używane, w ogóle nie używa się drożdży tylko i wyłącznie zboże, czyli mąka, woda i morska sól no i po fermentacji ten, ten, to właśnie ciasto w jakiś tam sposób zamienia się w tą pizzę za sprawą sprawnych rąk kucharza bardzo świeże, lokalne warzywa, super mięsa wspaniały wybór piw zamówiliśmy piwo hiszpańskie które zostało nam przyniesione, przyniesione w dużej butelce, tak jakby wyglądało tak, jakby to był szampan. Cena tego piwa no dosyć wysoka, 15 dolarów za butelkę, ale naprawdę piwo świetne z lekką taką pomarańczową nutą. Bardzo dobre uzupełnienie do pizzy. Pizze są tak zwane personal pizzas, czyli takie pizze osobiste, 12 cali średnica ale rzeczywiście te wszystkie składniki na tej pizzy są po prostu świetne i, i kucharz naprawdę potrafi to bardzo dobrze łączyć. Dosyć duże, duże miejsce E, dużo miejsce w tej w tej w tej sali gdzie, e, gdzie się je czyli e... A, nie wiem, tam chyba jest 20, może 30 stolików no i te, tego wieczoru, kiedy byliśmy tam w tej restauracji, wszystkie były zajęte desery też oczywiście, no włoskie kanoli tiramisu, ale też co było ciekawe na tym właśnie cieście z pizzy te ciasto posmarowane z góry nutellą i nad górę rzucone orzechy laskowe, pokruszone albo orzechy włoskie bardzo dobry deser popularna restauracja, jedzenie są naprawdę wyśmienite, ceny niezbyt wysokie, mimo tego, że do piwo kosztowało 15 dolarów za butelkę. Gdybyście chcieli odwiedzić ich stronę pizzeria.biga.com Jeśli chodzi o pizzę, wydaje mi się, że to jedno z najlepszych miejsc w Detroit, w metropolii Detroit. Wracając jeszcze do tego, co mówiłem w tamtym podcaście a propos pomnika Robocopa, pomnika, który miałby powstać miałby się znaleźć na ulicach Detroit. Ludzie, którzy zbierali pieniądze, o tym tydzień temu mówiłem, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że ci ludzie zebrali te pieniądze na, przeznaczone na budowę pomnika i najprawdopodobniej Robocop stanie w Detroit. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo myślę, że naprawdę jest to fajna rzecz. Także cieszmy się. Detroit będzie miało swojego Robocopa. A propos Detroit, a propos tego, jak ostatnio Detroit jest postrzegane w mediach tutaj w Ameryce. Wiecie, że całkiem niedawno odbył się mecz Super Bowl, czyli finał Ligi NFL, Ligi Futbolu Amerykańskiego, no i reklamy telewizyjne puszczane w przerwach relacji tego meczu osiągają zawsze zawrotne ceny. W tym roku za 30-sekundową reklamę płacono prawie 3 miliony dolarów, no i Chrysler między innymi wypuścił właśnie reklamy z Eminemem, człowiekiem, muzykiem, który pochodzi z Detroit i bardzo, bardzo dba o dobre imię Detroit, no i rzeczywiście reklama bardzo fajnie zrobiona, poświęcona Detroit, link znajdziecie na polskiedetroit.com, warto obejrzeć, chciałbym to zaprezentować u mnie w podcaście, ale nie jestem pewien, czy mogę, więc niestety odsyłam do linków. Następna rzecz, troszkę o koszykówce. powstała strona traktująca o Detroit Pistons, pierwsza polska strona o Detroit Pistons, czyli o naszej lokalnej drużynie profesjonalnej ligi e, koszykówki NBA. E, adres to detroitpistons.pl. Mam nadzieję, że z twórcą tej strony już niedługo będę mógł porozmawiać. usłyszycie wywiad w polskim e, Detroit. E, a skoro już jesteśmy przy koszykówce, e, jeden z moich ulubionych zawodników, Dennis Rodman, e, robak, taką maksywkę Grał przez wiele lat w Detroit Pistons, grał także w Chicago Bulls, ale to właśnie Detroit Pistons 1 kwietnia zastrzegł jego koszulkę. Co to znaczy, to znaczy zastrzegł jego koszulkę? To znaczy, że już nigdy, nikt w historii tego klubu, w przyszłości klubu Detroit Pistons nie będzie mógł grać z numerem, z którym grał Dennis Rodman. Jego koszulka z jego nazwiskiem, z jego numerem zostanie wyciągnięta podczas uroczystej w przerwie meczu właśnie 1 kwietnia pod dach hali i tam będzie się znajdowała wszyscy, żeby wiedzieli, że Dennis Rodman i jego numer odegrali bardzo dużą rolę w historii tego klubu. Mam nadzieję, że będę mógł pójść na ten mecz, także zdjęcia, może krótki wywiad usłyszycie w polskim Detroit. No i kolejna rzecz, pod koniec marca wraz z moim przyjacielem, z Tomkiem, wybieramy się na tzw tak Detroit Brewery Tour, czyli mało Wycieczkę po detroitskich browarach. W Polsce takie lokalne browary są popularne, ale zazwyczaj nie są prowadzone przez zwykłych ludzi, prywatne osoby. Jest to naprawdę drogie, drogie, drogie przedsięwzięcie, ale tutaj w Stanach bardzo dużo jest właśnie takich małych microbreweries, czyli takich mikrobrowarów. No i właśnie Detroit Brewery Tour ma. Na celu pokazanie mieszkańcom tych miejsc stworzenie możliwości, by ludzie mogli spróbować tych lokalnych specjałów. Także też już niedługo ten podcast, a jeśli chcecie dołączyć do mnie i do Tomka, wziąć udział w, tym właśnie, w tej właśnie wycieczce, to zapraszam na stronę polskiedetroit.com i tam w notatkach do dzisiejszego podcastu usłyszycie, możecie, nie usłyszycie, tylko będziecie mogli znaleźć więcej Informacji właśnie a propos yy, tej wycieczki. Serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Na razie. Hej.